Agaton Giller – Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 62 Niedaleko od Jengowaszu stoi słup graniczny kazańskiej guberni z herbem malowanym wyobrażającym smoka z czerwonymi skrzydłami pod złotą koroną kazańskiego carstwa. Kazańska gubernia ma przestrzeni 1128 mil, a ludności złożonej z Tatarów, Czeremisów, Czuwaszów, Mordwinów, Wotjaków i Moskalów liczy 1 342 900 osób. Na mile wypada 1190 ludzi. Pod względem etnograficznym jest to jedna z najciekawszych guberni w Moskwie. Grunta ma w ogóle dobre. Często trafiają się piaski, lecz częściej czarnoziem. Nad wołgą znajdują się obszerne łąki, lasy liściaste sady obfite. Klimat w północnej części gubernii jest ostry i zimny. W południowej części cokolwiek miarkuje się i łagodzi. Dwie wielkie rzeki, Kama i Wołga, ułatwiają handel i komunikacje. Gubernia Kazańska dzieli się na dwanaście powiatów, których stolice znajdują się w następujących miastach. W Kazaniu, w Swiarzsku, nad Swiagą, Czeboksarach, nad Wołgą, Koźmodemiańsku nad Wołgą, Jadrynie nad Surą, w Kurmyszu, nad Surą, w Cywilsku, w Tetiuszach, nad Wołgą, z Pasku nad Wołgą, Włajszewie nad Kamą, Czystopolu nad Kamą, Carewo-Koksztajsku w południowej stronie guberni. Przeszedłszy trzy wiorst, stanęliśmy w osadzie zwanej Białowaty Wąwóz Owrak. Blisko żółtego etapowego więzienia na obszernej płaszczyźnie Kupi się kilka chat z drzewa i z gliny ulepionych, w których mieszkają żonaci żołnierze i trzy rodziny czeremiskie. Tuż przy więzieniu stoi dom oficera i stajnie. Innych budynków nie ma w biełowatym. Mamy dniówkę w tutejszym etapie. Od pewnego czasu miewam lepsze i wygodniejsze miejsca do noclegów i odpoczynku. Aresztanci zwykle gromadnie cisną się we drzwi każdego etapu, biją się, szturchają i churmem wpadają do numerów. A to wszystko dlatego, żeby zająć lepsze miejsce na tapczanach. Ja nie cisnąłem się i z innymi i czekałem, dopóki wszyscy nie wejdą do więzienia. I z tej przyczyny, zastawszy wszystkie miejsca zajęte, musiałem mieścić się pod tapczanem lub na podłodze w środku izby. Teraz zaś Jasiński, który ma niepospolitą siłę w pięści i umie nią ciosy zadawać, zawsze jeden z pierwszych zajmuje stanowisko u drzwi. Pierwszy wpada do więzienia i na dwa lepsze miejsca rzuca swój płaszcz, Aresztancki, co jest znakiem i dowodem, że miejsce wzięte jest w posiadanie, a sam, rozłożywszy ręce i nogi, leży na obu miejscach, broniąc go od napastników, dopóki ja nie przybędę i nie rozstasuję się w stałe posiadanie go nie zajmę. Paweł Jasiński wie, że nie lubię moskiewskich sąsiadów, wybiera więc zwykłe miejsce przy ścianie, sam obok mnie kładzie się i oddziela swoją osobą od reszty aresztantów. I tutaj takie samo miejsce wybrał, sądziłem więc, że będę tutaj spokojny, lecz inaczej się stało. W ścianie właśnie nad moim posłaniem była obszerna dziura do tego numeru wychodząca, w którym kobiety były zamknięte. Cały też dzień rozamorowani aresztanci wzdychali pod dziurą, całowali się przez nią i kłócili i romansowali. Ledwo siadłem, podchodzi do mnie człowiek w średnim wieku z oczami przymrużonymi i z izraelskimi rysami i prosi mnie, ażebym go puścił na kilka minut do otworu. Nie chciałem tego zrobić, tłumacząc się, że jestem sennym i potrzebuję spoczynku, ale zakochany prosił mnie tak czule i pięknie i do tego jeszcze po polsku, że ustąpiłem nareszcie z posłania i dozwoliłem mu romansować przez ścianę. Człowiek ten nieźle mówił po polsku i utrzymywał, że jest Polakiem, rodem z miasta Brodów i nazywa się Wiśniewski. Prowadził on kontrabandę. Moskale pewnego razu schwycili go, a chociaż był poddanym Austrii, posłali go na osiedlenie do Syberii. Kochanka jego, z którą właśnie rozmawia, jest piękna młoda finlandka. Włosy ma ciemne, cerę białą, oczy błękitne, filuterne i miłe, uśmiech rozkoszny. Piękna ta kobieta otrzymała na szafocie trzydzieści knutów za podpalenie domu, a teraz posyłają ją do robót katorżnych. Wyraz twarzy tej kobiety jest tak niewinny, a spojrzenie tak słodkie i powlokłe, że nikt by ją nie posądził o zbrodnie. Nagadali się, nawzdychali przez ścianę, a ledwo rozeszli się. Zaraz druga para rozkochanych zbliżyła się do nieszczęśliwego dla mnie otworu. Lecz nie wzdychała ani nie rozczulała się jak pierwsza, ale oboje głośno śmiali się, drwili i dowcipkowali. — Widać o wesołych rzeczach — mówili. Kochanek był młody, dwudziestopięcioletni mężczyzna, Polak, rodem z Wilna. Wzięty do wojska prędko uciekł, następnie schwytali go, obili kijami i posłali do rod aresztanckich w Sweborgu, skąd obecnie wysłali do kopalni w Syberii. Jest to człowiek cokolwiek lepszego wychowania — Mówi powoli, przeciągłym głosem, przystojny i jeden z najśmielszych w partii. Kochanka jego jest kobietą lat czterdziestu, otyła, ciemnej cery z czarnymi, strzelającymi oczami, wygadana, śmiała, przebiegła i zawsze z siebie zadowolona. Rodem jest zwilna, lecz całe życie włóczyła się i wszędzie była, wszystko widziała i o wszystkim umie coś powiedzieć i skłamać. Zawłóczęgostwo posyłają ją na osiedlenie do Syberii. Trudno byłoby mi opisać wszystkich kochanków, którzy cały dzień nie dawali mi spokoju. Każda para, a było ich dziewiętnaście, kilka razy powracała do ściany, zawsze mając sobie coś do powiedzenia. Ze wszystkich tych par najsentymentalniejszy romans prowadził czarnej cery Moskal, o którym już wspominałem, z maszą Czuchonką, bladą, znękaną i zniszczoną kobietą, którą za nieporządne życie posyłają do Syberii. Gdyby mi nikt historii jej nie opowiedział, byłbym ją sam wyczytał z tych oczów zapadłych, z tych fałdów i nabrzękłości twarzy. Kochanek ma zbrodniczy wyraz w twarzy, jest w niej coś odstręczającego i strasznego. Z oczów, z uśmiechu wziera zbrodnia za zbrodnią też skazany jest do kopalni. Wzdycha, płacze, całuje pieści, a czuchonka śmieje się i zapewnienia miłości czułemu kochankowi wypowiada w języku moskiewskim, ale mową tak poplątaną i dziwną, że jeden tylko kochanek zrozumieć ją może. Ciągle karmią się słodyczami. Widząc te romanse aresztanckie, można by pomyśleć, iż oni rzeczywiście kochają się, że w ich sercach skalanych zbrodnią zabłysła prawdziwa miłość. Tak nie jest. Miłość ich jest grubą, zwykłą namiętnością, dlatego też jest nietrwałą. Taż sama masza, która dzisiaj tak całuje i pieści czarnego moskala i ten moskal, który tak wzdycha i szaleje, za kilka dni przeniewierzą się sobie ona innego, a on, jeżeli ma pieniądze, inną pokocha. Lwicę partii przedmiotu wielbień i nienawiści dla wielu spotkało dzisiaj wielkie nieszczęście spowodowane przez intrygę porzuconych kochanków. Mówię tu o owej pięknej, młodej Żydówce, wygadanej, śmiałej, dumnej i zuchwałej zarazem, której historią wyżej opisałem. Delikatna Żydówka nigdy pieszo nie idzie. Zawsze wystara się o to, że ją posadzą na aresztanckich workach, gdzie chustką zasłoniwszy twarz przed słońcem, zwolna jedzie za partią. W waszach zdradzeni kochankowie namówili, a podobno i zapłacili podoficerowi, prosząc, ażeby ją zrzucił z wody i zmusił iść piechotą. Żydówka nie chciała zejść z wody, ale uzbrojony batem podoficer prędko ją spędził. Padła na ziemię, krzycząc w niebogłosy. Nie chciała podnieść się z ziemi, a podoficer ciągle ją batorzył. Gdy razy nie ustawały, zerwała się jak zraniona tygrysica i rzuciła się na wroga. Podrapała go, wypoliczkowała i kask z głowy zrzuciła. Partia Słysząc krzyki, natychmiast zatrzymała się i kochankowie pośpieszyli na ratunek lwicy. Ochronili ją od dalszych razów podoficera, lecz nie potrafili ochronić od chłosty, którą ją dzisiaj spotkała. Podoficer, przyszedłszy do Białowatego, poskarżył się przed oficerem i opowiedział wypadek, którego ślady nosił na policzkach. Oficer rozkazał ją wychłostać i pomimo utyskiwań zamkniętych kochanków, pomimo opozycji wyrażającej się w krzykach za ścianą, żołnierze piękną lwicę rozciągnęli na kortażu i osiekli rózgami. Zdradzeni radują się z tego wypadku i śmieją się z zakochanych. Lwica przez cały dzień ani razu nie pokazała swojego greckiego nosa i czarnych oczów w otworze ściany. Nie mając cały dzień spokojnej chwili, sądziłem, iż wieczorem, a przynajmniej w nocy, zostawią mnie w pokoju i snu nie przerwę. Omyliłem się znowuż w nadziejach, ponieważ legowisko moje od drzwi piecem było zasłonięte, więc karciarze tuż obok mego posłania rozlokowali się, bo tutaj nie mogli być spostrzeżeni przez szyldwacha, patrzącego przez okienko we drzwiach i bez najmniejszej obawy mogli grać w karty. Hałas z tego powodu Ciągłe kręcenie się i przechodzenie graczy przerwało mi sen. Narzekając na nieroztropność uczynnego sąsiada, który wybrał to miejsce, z rezygnacją postanowiłem poddać się losowi i całą noc nie spać. Z drugiej strony, także niedaleko ode mnie, zebrała się grupa aresztantów słuchających bajek i opowiadań wymownego aresztanta z Krąsztadu. Opowiadał im cudowne gadki o zaklętych zamkach i rozbójnikach, mówił o pobycie swoim w krąsztackich rotach, o swoim przyjacielu i koledze cyganie posłanym do rot aresztanckich za winę swojego pana, oficera gwardii w Petersburgu, u którego służył. Pan jego moskiewski liberał lub też nieroztropny człowiek wyraził się pewnego razu bardzo ubliżająco o carze. Aresztowali go za to. Cygan, dla ocalenia pana, którego lubił, umówiwszy się z nim poprzednio, przybył do komisji śledczej i zrobił wyznanie, iż ubliżające odezwanie się o carze, nie jego pan, lecz on, sługa jego rzeczywiście wyrzekł. Fałszywemu zeznaniu umiał nadać zupełny pozór prawdopodobieństwa i pana z aresztu uwolnili, a cygana skazali na lat dziesięć do rot aresztanckich w Krąsztadzie. Teraz... Razem z innymi posyłają go do kopalni syberyjskich. Przysłowie, że dla przyjaźni dał się cygan powiesić, sprawdziło się w tym razie, a szlachetność tego poświęcenia tym bardziej dziwi, że lud, do którego wierny sługa należy, dawno znikczemniał, spodlał i cnotą nie odznacza się. W nocy gorąco w numerze wzmogło się nadzwyczajnie, podlał się ze mnie, a przytem prusaki wyległy z tysiącami na ścianach i rojąc się szemrząc zeszły na tapczan i zuchwale wędrują po moim ciele. Nie zdążyłem zrzucić z siebie jednej gromady, a już druga lazła na mnie jak na wał dobytej twierdzy. Pomimo jednak upału, karciarzy, opowiadań i prusaków, znużenie zamknęło mi w końcu powieki. Zasnąłem, aż tu słyszę przez sen krzyk i wrzawę. Budzę się, siadam na posłaniu i widzę, jak jeden aresztant bije i tłucze drugiego aresztanta za to, że gdy zasnął tamten, rozerżnął mu worek i wyciągnął z niego pieniądze. Wówczas właśnie złodziej, którego okradali, obudził się i złapał drugiego złodzieja na gorący uczynku. Jutro sprawę tę oddadzą pod sąd starosty i złodzieja oćwiczą rózgami. Kradzież bowiem u kolegi popełniona uważana jest przez kodeks złodziejski za występek i jako taki karanym bywa. Kradzież zaś u obcego, byle zręcznie dokonana, jest chwałą złodzieja i nie podlega karze. Zasnąłem powtórnie tak mocno, że nie czułbym, chociażby się na mnie, walił strop więzienia. Obudziłem się dopiero w momencie wyruszania partii z etapu. Dla niepoprawnego radia .pl Czytała Katarzyna.